Odcinek ósmy Nic nikomu nie mówili, w mordy bili, cała sala śpiewa Sala, nie przesadzajmy, z tym pokojem w domu starców, czy domu spokojnej starości, czy jak to tam się jeszcze nazywa Tyle, że głupawo brzmi, cały pokój śpiewa Istotnie, śpiewają prawie wszyscy Pani w pierwszym rzędzie lewą ręką poklepuje do taktu o udo, a prawą ociera łzy kapiące jak groch. pokola pućka, no mi się wszystko. Przecież to ja śpiewam. Światła pogasili, daj już, daj, joj. Pytaliście o lwów? Tak, piszę książkę, ale musiałem przerwać, bo obiecałem przyjechać tu na ten koncert. Nie mogłem odwolać. Z czegoś trzeba żyć, bo z renty... Umrzeć się nie da Miało być inaczej Biją brawo, znaczy skończyłem A to pan zna? Ten zamarantowym organem powonienia jest nie do zdarcia Jak ja byłem młodeńka, to ja byłem szczyra, Ja dawałem kiczki, mieczki, zakawalek syra Coś w mojej gębie musiało być takiego, bo śmiechy ucichli jak pan ma na imię? Ja? Pan, pan. ja jabu co? Możemy sobie mówić po imieniu. To jest ale przyjemność. Słuchaj, Tońciu, To się tobie przyda. Ja mam na imię Jurciu i Jurciu tobie zabiera głos, bo wyjdzie na to, że we Lwowie to tylko światła gasili i w mordy byli. Tylko kirzyli i majchry nosili, abasunio figu fago, a klawiro plum plum pluma, jak panna tofika, że jest tam widzieć co i bijże mnie dobrze, po moim ziobrze i kiczki, mićki za kałek syra. Tak jak gdyby to nie stąd, i nie nasz ujejski runął na Polskę, słowami choralu wiecznie jak pomnik twojego gniewu sterczy ku tobie blagalna dłoń. Jakby to nie nasz krzemieniecki słowacki grzmiał pieśnią konfederatów barskich Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce Wszak póki on był, z naszymi ojcami byli zwycięzce Jakby z cmentarza Leczakowskiego koropniska przestała wołać Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy Jakby tamże leżący Bełza nie pytał już, kto ty jesteś, Polaka malego. Jakby tamże leżący Bielowski nie wiadał za Niemen Za Niemen i po cóż za Niemen Jakby syn niemieckiego burmistrza Lublina, który przyjechał nas germanizować Ojciec tamże leżącego polskiego doktora praw Dziadek tamże leżącego legionisty pierwszej brygady Wincenty Pol nie pisał, niechaj Polska zna, jakich synów ma Jakby nie śpiewano o czternastoletnim Biczanie Tylko mi ciebie, mamo Tylko mi polski żal Przestałem wreszcie gadać. Na sali było cicho. Inna to była cisza niż ta we wsi pod Wałbrzyskiej. Stałem wyczerpany, nie wiedziałem co dalej. Tońko patrzył na mnie jak zbity psiak. Inne osoby uciekali wzrokiem przed moim spojrzeniem. A może mi się tylko tak wydawało. Spieprzyłem koncert. Pomyślałem rozgoryczony. Zachowałem się jak skarga z przedmieścia. Poczucie wyższości, mentorski ton, hucpa jest radowo po prostu nic więcej. Ależ przykro, Boże, miłosierny. Rozpieszczany byłem ostatnio serdecznym przyjęciem publiczności. Inna sprawa, że po zawale występowałem rzadko. Po 20 latach posuchy wzruszyć stęsknionych za Polską, za Lwowem, za swoją młodością Żydów w Izraelu nie tak trudno. To samo dotyczy Polaków zamieszkanych w Szwecji. W Bromella wzruszyli mnie nieznający słowa po polsku szwedzi, którzy przyszli na mój występ. Otrzymałem od nich uroczą widokówkę po angielsku. tylko ta para staruszków w balmy. Ona spytała, czy nie pamiętam piosenki tango w trzech tomach. Poznali się przy jej dźwiękach. Swariować. Śpiewałem to sam dla siebie, jak miałem czternaście, piętnaście lat. Pół wieku temu. Wyjaśniłem, że amator kończy pracę, gdy na blachę umie tekst i muzykę. W tym samym momencie zaczynają zawodowiec. Słowo po słowie, nutkę, po nutce wydłubywałem z tego niewidzialnego magazynu niczego z pamięci. Początkowo na zasadzie żartu, cytatu, potem wstąpiła we mnie otucha, że może się uda, i, i udało się. Przypomniałem sobie całą piosenkę Ale gdy ją skończyłem Byłem mokrusieńki. Nigdy więcej Przyrzekłem sobie Czytałem książkę Typowy zwykły romans A romans był w trzech tomach O szczęściu i rozterce Że ktoś dał komuś swe serce że życie chciał z kimś spleść Już nie pamiętam jak zwali się ci młodzi Lecz tu nie o to chodzi Grunt, że są imiona Że jest i on, i ona I grunt, że taka była treść Zaczęło się od spojrzeń i rozmowy A słowa są podobne pięknym snom każdy rozdział ciekawy jest i nowy, majowy, kolorowy I to jest pierwszy tom A potem w pełni szczęścia on i ona W marzeniach swych budują szczęścia dom Płonie miłość, a miłość jest szalona Namiętna, rozogniona i to jest drugi tom. Ja białe kartki, odwracają się radosne dni. Cudownie szczęście się i miłość jest i kwitną bzy. A potem Czyjeś serce w smutku tonie I placze ktoś, a świat się dziwił z on. I nareszcie, już na ostatniej stronie Jedyne słowo, koniec I to jest trzeci tom Na następnym koncercie... Chyba w Göteborgu Na samym początku miła starsza pani rzekła, wie pan, dzwoniłam do mojej przyjaciółki W Malmę i dowiedziałam się, że pan Śpiewa tango w trzech tomach Specjalnie przyjechałam, żeby Posłuchać Oj Boże, co się Dzisiaj ze mną dzieje Od mojego zamilknięcia Na tym koncercie minęła sekunda Może dwie, nie więcej niż trzy Przerażająca jest szybkość Toku myśli ludzkiej Serce mi oto mi się po klatce z piersiami wziąć nitro-bicerynkę. Zrobiłoby się demonstrację i to jaka na hurra. Ta cisza nie może dłużej trwać. Na estradzie cztery sekundy bez braw to wieczność. Czasomierz już mam wmontowany pod czaszką już od dawna. Jak to mi kiedyś ktoś powiedział, tak sobie po prostu już na estradzie, to fajne zajęcie, nie? Dłużej bym nie wytrzymał tego koncertu, życzeń. Je, życzeń, zleceń, żądań, zadań. Wściekły uderzam w struny gitary. Po pierwszych słowach piosenki wyprostowuję panią w drugim rzędzie. Nie tylko ją. Pękło. Przeżyję ten koncert. Śpiewam pożar w burdelu. Coś pożar wybuchnął w burdelu Gdzie ruja, poróbstwo i chuć Gdzie żarło się pilo, staczało, grzeszyło I forsę topilo i innych gorszyło Że tylko ucieka ci pluć Uwa, Że tylko ucieka ci pluć I wreszcie się wszystko spaliło o podpalenie chwale i Na co to było i po co to było I komu to było potrzebne A pożar wybuchnął impontent Z obrotu sprawy niekontent Więc ktoś impontenta obsiup na pedestal A wszyscy w rykpadzie patuje stał na zgliszczach zniesiono świątynię Za bobon, dewocja i swąd Brzmią o modlitwy, inne o kazania Inne o pielgrzymki, inne o szataniach Żeby żładunek i ląd Żeby żładunek i ląd I wreszcie się wszystko spaliło o podpalenie chwalebne I na co to było, i po co to było, i komu to było potrzebne A pożar wybuchnął księgowy Co bilans miał coś nie ty, Więc ktoś księgowego hop na piedestal A wszyscy wrych, panie, pan tu nie stał na zgliszczach zaś urząd już stoi Planowość, porządek i ład Programy, decyzje, relacje, zebrania, pochlebstwa Donosy, zakazy, wskazania, intryga, zamordyzm I ja ad... może na pomysł I wreszcie się wszystko spaliło o podpalenie chwalebnej na co to było i po co to było i komu to było potrzebne a pożar załatwił liberal którego coś nikt nie wybierał więc już liberalach oczywiście nad cokolwiek on burdel zbudować pozwolił i znów będzie pożar w burdelu Bo będzie poróbstwo i chuć Znów będzie się pilo staczało, grzeszyło I forsę topilo i innych gorszyło Że tylko uciekać i pluć A, no, no, Tylko uciekać i pluć. Lecz pożar prze państwa w burdelu Ma duże znaczenie Służebne Bo na coś to było I po coś to było Bo komuś to było Potrzebne Tak, tak Od pożaru w burdelu Jak już przekonano Nas wielu I udało to w sondach i testach Już tylko krok na piedestal Tak, Klaszą, Nie wszyscy z zażenowaniem zerkamy na siebie Jak para, której nie za bardzo wyszło w łóżku. Tońko nie patrzy i nie bije braw Czy ty, mamo, bila brawa? Chyba tak, o moje policzki a bijąc powtarzalabyś, miałam syna, miałam syna. Nie, nieprawda. Nie umiałaś być odeszła Odeszłabyś, a potem miałabyś zaczerwienione powieki. Co się ze mną dzieje? Nie panuję nad sytuacją. Starzeje się. Tylko mi ciebie, mamo. Nie da się tego długo wytrzymać. Człowiek jest tylko człowiekiem. Gdybym choć mógł sobie pobeczyć... Jezus, mieszam się. Proszę Pana, budzę się ze złego snu. Pani, która nie braw, pochyla się ku przodowi. Czy to Pan w kościele Świętego Krzyża, w rocznicę obrony wowa? śpiewam wierne Madonny? Powietrze robi się czystsze, oddecham lżej. Tylko ten widny tonik. Śpiewam jeszcze parę piosenek z nowego repertuaru W drzwiach stoi już pani kierowniczka Z roślinnością dziwne, Gdy śpiewa się za pieniądze Prawie zawsze są kwiatki Na koncertach wykonywanych honorowo Często ich brak Nieoceniony pan Bialik Z Zielonej Góry mówił Publiczność tym bardziej ceni aktora Im więcej zapłaci za bilety Natomiast przy angażowaniu Mnie mówił tak Panie michoty". To, co pani warto, ja nie mam tyli pieniędzy, a to, co ja daję, to jest trzy razy tyli, co ja mogę dać. <głosy> Latają mi myśli podczas tego recitalu, jak znów pan Bialik się kłania, jak Żyd po pustym sklepie. Kierowniczka jest sobą doświadczoną. O określonej godzinie kończy koncert. Ja nigdy nie wiem, kiedy godzina jest określona, choć na krótkich dystansach mam stoper w mózgu. Nikogo nie dopuszcza do mnie, prowadzi na zaplecze, gdzie czeka herbata. Do księgi pamiątkowej, no, z przyjemnością. Ciasteczka, dziękuję. Minutę w ustach, dwa lata w tym. W pewnej chwili pyta zdawkowo, a ten pożar, przepraszam, był ocenzurowany? Wybucham śmiechem, a ponieważ mam herbatę i w szklance i w ręku i w ustach, zamieniam się w wodotrysk i to w taki, że kierowniczka umyka za biurko, a ja o mało co nie wywalam się jak długi. Zdaje się, że pani kierowniczka nie jest przekonana o tym, że ludziom mojego pokroju wolno chodzić po socjalistycznej ojczyźnie bez nadzoru lekarskiego. Jeszcze te upokarzające sprawy. Czy ma pan rentę, bo podatek, wie pan. Wiem, wiem. Tu proszę odcinek renty. Tu zezwolenie ministerstwa na organizowanie własnych recitali. Moje jednoosobowe przedsiębiorstwo nazywa się Kameralne formy artystyczne. W skrócie kamfora. Oto pieczątka. U góry też, proszę bardzo. Dziękuję. Przed bramą skulona postać. Życia nie będę miał po tym, co mi pan zrobił. Wypiliśmy Brudershaft. Nie wypiliśmy. Oj, sam mówiłeś, dońku cała przyjemność po mojej stronie. Ale nie wypiliśmy. To nie rozumiem, dlaczego... A, nagle zrozumiałem. Mam dziś spóźniony zapłon. No dobra, daleko to stąd. Pociąg do Warszawy mam za dwie godziny. Aliuo, 200 metrów, daj pan te drumli Oddałem gitarę z wdzięcznością Szliśmy w milczeniu, obaj chyba chcieliśmy mieć to już za sobą Bar nawet nie był tak straszny, jak się obawiałem Macie koniak? Barman poczęstował mnie takim spojrzeniem, że nie wiedziałem, czy więcej w nim podejrzliwości, litości czy osłupienia. Radziecki Dwie setki, proszę Dla mnie za dobre Swojskiego za Izajera poproszę Wtrącił Tończ Barman wstrzymał rękę z butelką nad kieliszkami Spojrzał wyczekująco Jak powiedziałem Ale, słuchaj, Tończu U mnie cierpliwości jak z pamięcią Dobra, ale krótka Chajm Myślałem, że tego już nikt nie pamięta Czego? No tak im siulim Łyknął koniak jak czyjś ciochę Wstrząsnę do nim Ja to stary Ale skąd ty możesz E ja tam masz mniej lat ode mnie Zarżał jak Ta Taty co syrku. Powiedziałem ile mam lat Wybaluszył oczy Pokiwał głową Wyciągnął ogromną chustkę Przedmuchał tę swoją gaśnicę O okropność Wychodzi, że ty naprawdę starszy ode mnie. Nie, starszy tończu jesteś ty. Tyle, że lat masz mniej. Jeździ po jednym? Wiesz, co mi lekarz mówił? Że koniak rozszerza naczynia po wypiciu. Potem one wracają do poprzedniego prześwitu, ale on pół ciuta węższego. I tak za każdym razem, aż po iluś tam latach, no po dwustu. No powiedzmy po stu. Ta niech będzie po dwudziestu. A jak po dwóch? To idź, idź, ale ja wiem, dlatego nie mogę przestać, bo bym się nie zamkli te naczynia. A mnie chcesz zniszczyć? Nie zniszczę, nie zniszczę, bo tu ty płacisz? Ja jeżdżę na blank. Odpowiedni gest wprawił w ruch barmana. Chcesz, powiem ci jak facet... Pytał lepiej, ducha, czy będzie dłużej żył, jak nie będzie. Ani pił, ani palił, ani dobra, dobra, znam to. To czekaj. tońciowi już język zaczyna się plątać. Żyć pan może dłużej nie będzie, ale żyć będzie się pan tak dłużej, że będzie się panu zdawało, że pan żyje to czy dla dobre. <śmiech> Zarżał, znów aż oczy mu załzawiły. Ledwo barman zdążył napełnić kieliszek, już jego zawartość zniknęła pod amarantową dmuchawą. Wiesz, Anton, bo... no przyznaj się, że w metryce masz, Anton. Nie, tatu sampier mówił do mnie, Anton, ale w metryce mam. Bo mama, mama była Polka i ona przywalczyła Antoni. Możesz mówić do mnie Matulka, tak mnie tu wszyscy znają. Będę mówił Tońciu, jeżeli pozwolisz. Wiesz, zdaje mi się, że zmusiłeś mnie do przemyślenia zakończenia książki. Wiem, że nie skończę i póki będę oddychał, może nie będę przelewał wszystkiego na papier, ale kartka za kartką przewracać się będzie w moim mózgu historia życia reperowanego na bieżąco. Zastanawiałem się, czy zamieniłbym się ze Szwedem czy Szwajcarem na spokojną egzystencję z unormowanym życiem, z unormowanym siusianiem o unormowanej porze do znormalizowanego ślicznego sedesiku z frotomą obrzywką. Ja zanudziłbym się. W Paryżu powiedział do mnie kiedyś sfrancuziały Polak, my Francuzi, do tego stopnia z sfrancowajdział. My Francuzi umiemy jeść Anglicy umieją politykować Żyć umieją handlować Pracować umieją Japończycy i Niemcy Ale żyć Żyć umiecie tylko wy Lwowiaki Może chciał mi zrobić tylko przyjemność Ale skąd ciś to sobie musiał Wykoncypować, nie? Żałujesz tego bruderszawta. Jak ci nie wstyd, Toń Nie, tam nie gadaj to nie jest wygodne, pan artysta i robol muczy morda. Słuchaj. Ta ty słuchaj. Skąd wiesz, że ja Ukraińc? Nie wiem. Bo ja i nie Ukraińc. Sam już nie wiem, co ja jedzę. Ale jak ja miał szansę? E? Tata doktor. Opcy klasowy był soje, czy je Wisz co to? Wiem. Nie, bresz. Sam byłem sobie socjalno opasny element niebezpieczny socjalnie Sewoje to był element szkodliwy, socjalno wredny element no młot i mu jego tego wrednego elementa wykończyli w Sew Lago, za workuto gdzieś a matulka znowu obca narodowo żeby ty wiedział co oni z nią rannych chrysta żeby ty wiedział można jeszcze Kiegnąłem na barmana. Tońko wychylił nalany koniak, podsunął kieliszek. To ja był mały szpicyfinder, bracisku mnie za mordę trzymał, aż zęby trzeszczeli. Syczał ducha ucha, pysk, bo nas rozniósł. I roznieśliby, roznieśliby. Jak mamy? Znów wypił. Znów podsunął kieliszek. Tobie powiozło. Nie, żeby zazdrościł, ale, ale, ale mówi, jak jest No to by się udało, pewnie dzieci masz Jak będziesz zdychał, to ktoś za to by A ja jak ten... Zaraz, zaraz, to to, to ty przedziwa Lakał w tym filmie, jak palić w dupie, nie? Ta jest, syn ruskiego doktora Robol mu trzy morda, spylico, i, I palić w dupie, pasuj jak gulał. Ha, żeby ja skis. Bracisku ma dwie wnuczki z dwóch córek A żadna wnuczka, ani by, ani my po polsku Wychodzi, że ja dziadek, a z wnuczką dogadać się trudno będzie. Jedna w drugu będzie tylko po ukraińsku i rusyjsku, Druga z tej co brykla do Kanady, tylko po kanadyjsku, bo szkoły polskiej nie ma. Ta pierwsza się do tej drugiej nie przyznawała, bo niby jak. A ta druga, tej pierwszej się wstydzi, bo czysto krowna Polka. jest panie doktor, od muzyki. Może teraz... Już się nie wstydzi, ale... ale ta nas syr, matry, to ty chcesz, żeby ja to wszystko tak na trzeźwo, że niby hurwury do hur hury, a hura huroju. Matulka ty moja. Matulka, ta co oni z tobą, matulka? Wyczyścił nos w tę swoją plachtę. Patrzyliśmy na siebie, nie widząc się. Ono swoim, ja o swoim. Tończył. Odezwałem się po ciszy półtory wieczności. Posłuchaj mnie, Tuńciu. Chciałem opowiedzieć o tym, co tak często przewija się w rozmowach w literaturze, gdy mowa o Lwowie. O atrakcyjności żywiołu narodowościowego Polaków, o tym, że jeden z największych historyków polskich Szajnocha, że jeden z największych mężów stanu Polski Smolka, że wielu słynnych polskich generalów, Culałów, Krug, wielu, wielu, wielu innych pochodziło z rodzin przybyłych do Polski z zadaniem zniemczenia Polaków i spolonizowali się sami. Że wychodzi na to, iż tych naszych gorących patriotów, Niemcy czy Austriacy, mogli uważać za zdrajców swego narodu. Że Polak wywieziony na Syberię mógł nie zwrócić, mógł zakochać się w Rosjance, biało czerwono -Rusince. Że wybór narodowości należy do praw człowieka wolnego Podobnie jak wolność sumienia Jak wybór miejsca pobytu Obywatelstwa wyznania Jak prawo mówienia prawdy i dociekania jej Jak prawo do otrzymywania tej prawdy Ze źródeł oficjalnych, naukowych, prasowych, radiowych, telewizyjnych O tylu rzeczach Chciałem mu powiedzieć i i nie powiedziałem nic Lwoja, który zapomniał języka w gębie venement w, w skali światowej Otworzyłem futerał Paru pijaczków spojrzało ze zdumieniem Jeden chciał bić brawo Ale trudno mu było trafić dłonią w dłoń Barman sam sobie nalał kieliszek Wychylił go wręcz ostentacyjnie Po czym napełnił nasze kieliszki Na koszt firmy a ja, który przez całe życie odmawiałem śpiewania przy stolikach, śpiewałem w tym prowincjonalnym, zakapiornym barze, śpiewałem Lwowiakowi zdruzgotanemu przez nieludzki system przemocy, zakłamania, nietolerancji. Powiedziała, że odchodzi, że to koniec, że to kropka, że to szluz. Powiedziała, że nie wróci nigdy, nigdy, nigdy, choćby nie wiem co... A on został, Bidak, skamienialy, jakby w ziemię wrócił, bo tak bardzo, bo tak bardzo, bo tak bardzo, bo tak bardzo kochał ją. A ten świr z pochulanki, ta jak, no ta dziecko co? taty ty śpiewaj, tak ta my, ała go, A może nie? A może nie, a może to nie być, może to nie być aż tak źle A może nie, a może nie, wróż babko na dwo, na dwo, na dwo, na dwo, na dwoje dwo, yeah. Powiedzieli, nic zupełnie nie ma przed, że balanga finis kryszka, że zostało wszystko za Że co było to już spłyło, szkon godn, bolszy nie i baj baj, ferfałdy klaczki z amba A po ludzku mówiąc, wszystko dwa A ten świr z pochulęki To jak to gdzie, to co? Ta ty śpiwaj, tak my, a tak, tego, A może nie, a może nie A może to nie być, może to nie być aż tak źle a może nie, a może nie Wróż, babko, na dwo, na dwo, na dwo, na dwo, na dwoje na dwo, ja. Powiedzieli, zapomnijcie raz na zawsze, że on był I wyrzućcie doradzali z myśli, serca, nawet snów Postarajcie się realnie i życiowo, z całych sił i że w ogóle on istniał I że było kiedyś takie słowo Lwów A ten świr z pochulanki Ta jak Ta ta co Ta ty śpiewaj Tak ta my A łotago Tak tak go, A może nie e? A może nie a może to nie będzie, może to nie będzie aż tak źle. A może nie, a może nie. Wróż babko na dwo, na dwo, na dwo. Nie, nie na dwo. Wróż na nie. No i na piątą kasetę.